To flora z chaty pustelnicy i dzisiejszy odcinek jest o związkach. Temat dla mnie dosyć ciekawy. Słuchałam sobie ostatnio Jordana Petersona odnośnie związków i facet bardzo ciekawie się na ten temat wypowiada. Zadaje pytanie, jak myślisz, ile możesz mieć takich poważnych, bliskich związków? No i ludzie tam odpowiadają, że dwa, trzy. On stwierdza, że około pięciu. Podkreśla, jak ważne jest znalezienie sobie odpowiedniego, odpowiedzialnego partnera. Bo każdy niewypał yy, kosztuje i zabiera Ci czas. No i możecie kosztować pięć lat, dziesięć lat życia. Rozwód, jeśli oczywiście żyjecie w związku sformalizowanym, to też jest sprawa skomplikowana, bo jak się rozstajesz z kimś rozsądnym, to wtedy sprawa jest łatwiejsza. Ale jeśli wam się trafi taki przysłowio przysłowiowy wariat lub wariatka, no to będą problemy. I wiecie, podział majątku, domu, dzieci, psa, kota, whatever, nie? A to moja wieża, a to powiedzmy, a to moja waza, a to nie wiem co tam, a to powiecie, a to, no nie wiem, mój telewizor, a nie, bo mój, kłamiesz, oddawaj, wiecie, wiecie jak to wygląda? Nie, bo kupiliśmy przecież razem ten telewizor. No generalnie porażka, nie? I teraz rozwój on, on się może dziać, bo jedna albo obydwie ze stron, one nie są zbyt bardzo rozsądne, ja bym to tak powiedziała, albo zbyt odpowiedzialne. No i wiecie, co się teraz w tej chwili dzieje, bo y, y, w tej chwili ludzie mówią sobie, ja biorę sobie ślub, w razie czego to się rozwiodę, huh, jaki problem, nie? I tak młode kobiety z reguły i panowie, oni tak bardzo zaobserwowałam, oni mega lajtowo podchodzą do tego tematu, w ogóle do tematu małżeństwa. Bo jak gdyby oni nie czają powagi z całej sytuacji. Jak kiedyś raz powiedziałam, po prostu odpowiedziałam wtedy, to po co ty się w ogóle żenisz? Po co ty w ogóle bierzesz ślub? Skoro ty masz do małżeństwa takie podejście, nie? Ja wiem, że może ja jestem generalnie z innej gliny, ulepiona, ale u mnie to jest takie. Ja to tak rozumiem, że to jest na dobre i na złe, to jest na zawsze. Ja nie po to bym brałabym ślub, gdybym go oczywiście brała, no nie biorę, nie jest to nawet możliwe. Nie brałabym tego ślubu, żeby się rozwodzić, a tak generalnie to instytucja małżeństwa, ona, no ja za nią nie przepadam, ale rozumiem sama, ku mam jej sens. No a w ogóle tak generalnie to Boże, w którego ja nie wątpię, to co z tymi, słuchajcie, się dzieje wizytami u dzieci, no, no zwykle dzieci na tym tracą, matki, ojcowie najbardziej, masakra toksańską piłą motorową dla dzieci w porównaniu do rozpadu rodziny to pikuś jest, to jest małe Miki taka, taka masakra, taką piłą. Rozpad rodziny dla dzieciaka to jest, słuchajcie, to, to, to, to jest tragedia. I pierwszy problem jest taki, że dosyć trudno szuka się ludzi wartościowych. No, ale trzeba unikać głupich związków. Jeśli tkwimy już w złej relacji, to co zrobić? Najlepiej powiedzieć danej osobie prawdę, według Petersona. Co my czujemy, jak jest, powiedzieć co dla nas może być prawdą, że chodzi nam o to, o to, o to i o to, bez owijania w bawełnę, co jest mega trudne w związku, no bo zawsze się staramy, żeby nie skrzywdzić drugiej osoby, żeby ona jakoś źle nie odebrała tego, o co nam chodzi. No i musimy, wiecie, stanąć się gdyby w swojej obronie, powiedzieć prawdę, cenić samego siebie, nie mieć siebie za totalne dno, za kogoś, kto nie, jest, nie ma jak gdyby prawa głosu, bo mamy wszyscy prawo głosu. I nie jesteśmy nic nie warci. I musimy chcieć osiągnąć poprawę. Musimy chcieć osiągnąć dobro w tym związku, jakiekolwiek. Jeśli jakkolwiek, ktokolwiek to dobro rozumie. no Wydaje mi się, że wszyscy rozumiemy dobro tak samo. Jeśli nam bardzo na tej pozytywnej zmianie zależy, albo no ale partnerowi, albo partnerce to nie, to co zrobić? Najkrócej rzecz ujmując, powiem to bardzo krótko, wiej, wiej człowieku, uciekaj wtedy. I niektórych z nas to ciągnie do takich słabych jednostek, do takich osób, które szukają problemów, albo mają wielorakie kłopoty różnej natury, albo psychicznej, albo skłonnej do jakiejś, te osoby są skłonne do uzależnień, albo są jakieś destrukcyjne, ale to mi się wydaje, to już jest mega skomplikowany temat i ja w, nie wiem, nie chcę na razie się wypowiadać, bo chciałabym trochę się w tym temacie więcej rzeczy dowiedzieć, bo to, to mnie zawsze bardzo ciekawi, dlaczego ja przyciągam na przykład do siebie osoby z pewnymi problemami i dlaczego ja nie przyciągam osób, które nie mają żadnych problem, problemów, które są... Znaczy ja wiem, że nie ma osób bez żadnych problemów, ale rozumiemy tu pro, problemy typu jakieś takie głębsze, psychiczne urazy, osoby z uzależnieniami w, w różnymi... Dlaczego nie, nie umiem przyciągać nikogo, kto jest normalny? Właśnie to jest to dobre pytanie. Dlaczego? Co we mnie jest takiego, co przyciąga osoby jednostki słabsze? Ale to temat na inną audycję, bo naprawdę to jest mega złożona sprawa, a ja sama się zastanawiam dlaczego tak jest i musiałabym głębiej nad tym posiedzieć i może coś poczytać. Może znajdę gdzieś odpowiedź w necie, w książkach. Zobaczymy. Na początku związku z reguły chcemy Oboje, obydwie strony chcą dobra. Jeśli tam w tej relacji wydarzy się coś grubego i utraci się do siebie zaufanie, no to wtedy się już tego niestety nie odbuduje, no bo co, no bo zawsze będziecie myśleć, a skąd ja mam u licha tobie, tobie wierzyć? Czy ty mi mówisz prawdy, czy ty mi ściemniasz teraz? No nie możecie się komunikować, zmienia się rzeczywistość. A jeśli z nią sobie nie radzimy, razem z partnerem albo partnerką, no to kicha. No bo co was wtedy tak naprawdę łączy? No nic, może za wyjątkiem dzieci wspólnego kredytu na mieszkanie. I co mówi Peterson? Porada numer jeden, mi się ta porada podoba, porada numer jeden, nie wchodź w problemowe związki, nie wchodź w nie. Jak widzisz, że to może być problem i że sobie możesz z tym nie poradzić, to ty w nie, człowieku, nie właś. Świadomie w nie nie wchodź. No ale no to ja bym powiedziała, no, że, że no, łatwo powiedzieć, ale jednak uczucia uczuciami i pewne wasze słabości waszymi słabościami. Ja bym, ja bym to powiedziała łatwo powiedzieć. No ale dobrze, jeśli już my w takiej relacji jesteśmy, jeśli my się w takiej już sytuacji znajduje, znajdujemy, to staramy się te relacje jakoś wyprostować. Sprawdzamy, czy my możemy ją naprawić, bo jeżeli ją można naprawić, to super. Jeśli nie no to wtedy opcje są ograniczone, one są, one są po prostu, nie są wspaniałe. Dużo zależy od sytuacji, od osoby, z którą jesteście i od tego, czy tej osobie też zależy na dobru tej relacji, czy może nie zależy. Bo wiecie, generalnie zostawiać kogoś, kto was oszukuje, nie zmienia się pozytywnie, to wy wtedy staniecie się zgorzkniali, zniechęceni do życia. Żadne dobro, no tutaj nie zostanie osiągnięte. A wiadomo, że miło nigdy nie jest, jak będziecie kogoś zostawiać, kto walczy ze swoimi wewnętrznymi demonami, bo jest na przykład, nie wiem, albo od czegoś uzależniony, albo, no ale wy go nie naprawicie tutaj, albo ma ktoś problemy natury psychicznej. To są właśnie te grubsze sprawy, to są właśnie te grubsze sprawy, bo ktoś sam ze sobą ma problemy i nie jest po prostu ogarnięty, tak bym to ujęła. Bo jeśli ktoś jest w takim piekiełku, to on was do tego piekła tam wciągnie. I wy skończycie tak samo jak ta dana osoba. Dlatego należy uciekać. Kiedy natomiast jednak komuś na tej re relacji waszej wspólnej zależy tej osobie, no to ktoś chce poprawy. On też wam powie prawdę. Ale on przede wszystkim, słuchajcie, działa. On się chce zmieniać, zmienia się. Nie wiem, czy chodzi na terapię, bo chce wyjść z tego swojego piekiełka. Wtedy jest szansa i wtedy jest nadzieja. I dzisiaj ja bym chciała tą nadzieją, bo to jest takie bardzo pozytywne, chciałabym, żeby... Chciałabym zakończyć ten odcinek. Mówi się, że nadzieja, matką wiecie kogo, ale... I chciałabym w to wierzyć, chciałabym w to wierzyć, że rzeczywiście tak jest. I w waszej sytuacji, jeśli znajdujecie się w takiej relacji, zastanawiacie się, czy po prostu być z kimś albo nie bo dana osoba po prostu ma problemy i to takie poważne, i wy się tego boicie, to zastanówcie się poważnie, czy chcecie po prostu tkwić w takim związku i czy ten związek ma szansę. Wiecie, że każdy dzień to jest wasz czas. Bycie z kimś, ono kosztuje czas. Później zestarzejecie się, będziecie mieć mniej czasu na zawieranie związków. Kobiety tak do 45 lat, jeżeli rodziny nie założą, no to już mają mniejsze, mniejsze szanse po prostu. Panowie mają łatwiej w tym zakresie, ale generalnie bardzo uważnie, uważnie wtedy, jeżeli widzisz, że ta, ta relacja, ona może być trudna, może nie wypalić, bądźcie bardzo ostrożni i uważni. Tak mi się wydaje, że tak trzeba. Zawsze jest szansa i zawsze jest nadzieja, ale to wszystko zależy od danego człowieka. Tak mi się wydaje. Więc mam nadzieję, że u was wszystko będzie dobrze i... Dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i hej.